Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc i otwórz nas na to słowo. Byśmy pogłębili wiarę w Jezusa Chrystusa, byśmy umocnili się w kroczeniu za Panem, tak jak kroczył Abraham, Mojżesz, Dawid, Eliasz i Maryja Najświętsza Dziewica. Prosimy Cię też, Maryjo, teraz aby stawiała się za nami i przeprowadziła nas przez Słowo Boże, by ono wydało w nas owoce. I prowadź nas, Maryjo, do Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Dzisiaj zwracamy uwagę na temat wiary. Wiary, która jest odpowiedzią na powołanie. Na wezwanie Boże. Bóg wzywa, a człowiek odpowiada. Jest to odpowiedź wiary. Jest to odpowiedź wiary, poprzez którą człowiek jednoczy się z Bogiem. I pierwsza osoba, która pokazuje nam tą rzeczywistość, jest Abraham. Abraham, ojciec naszej wiary. Księga Rodzaju, 12 rozdział, przedstawia nam Abrahama. Księga Rodzaju, 12 rozdział, przedstawia powołanie Abrahama. I to powołanie rozpoczyna się od słowa Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twojego Ojca do kraju, który Ci ukaże. Wyobrażam sobie Abrahama, który ma wszystko poukładane. Ma około 80 lat. W tym wieku nie robi się już żadnych zmian. W tym wieku raczej człowiek myśli, że jestem u kresu, więc ubieram kapcie, siadam w fotelu, biorę gazetę. A tutaj Bóg wkracza w życie Abrahama, który też ma żonę Sara w również wieku i mówi wyjdź. Rusz się z miejsca, powołuje Cię, Bóg zaprasza Go do drogi i także Ty wkraczasz tutaj we wspólnotę, coś się zaczyna i Bóg Cię zaprasza wyjść, idź dalej, rusz się, rusz się ze swojego miejsca. On miał wszystko poukładane. Wydawało się, że już będzie koniec dla jego życia, a Bóg wkracza i mówi, wyjdź z Twojej ziemi, z tego co było dla Ciebie poukładane, może to był jakiś schemat, zabezpieczenie, wszystko było dla niego już stabilne, był pewny tego, a Bóg zmienia tą rzeczywistość i dokonuje w nim rewolucji, z rewolucja, wyjdź z ziemi swojej rodzinnej. Opuść tą ziemię, bo Bóg zaprasza do czegoś nowego. Bóg zawsze zaprasza nas do drogi i życie wiarą to jest droga. To jest droga, w czasie której ja idę, a Bóg mnie powołuje, Bóg mnie wzywa, zaprasza do przymierza z Nim. I Abraham doświadczył tego, doświadczył, że Bóg go wzywa, a on ma iść za Nim. I tu zaczął się problem. Bo Bóg nie mówi dokąd Nie mówi mu Weź mapę, rozłóż mapę Popatrz na północ, na południe Czy na wschód, o tam Nie, Bóg nie mówi nic takiego Żona się pyta Abrahamie, dokąd idziemy A Abraham mówi, nie wiem Idziemy więc jest to wielkie doświadczenie wiary tego człowieka. I o tym także mówi list do hebrajczyków w rozdziale 11, kiedy chwali Abrahama 11, werset 8. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. To jest istota wiary, czyli ja nie wiem, co jest przede mną. Ja nie wiem, co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok. Hebrajczyków 11:8 8, wyszedł nie wiedząc dokąd idzie, czyli idzie w ciemności, doświadczenie ciemności, doświadczenie nocy. Ja bardzo bym chciał, żebym wszystko wiedział co będzie za miesiąc, za rok, za dwa i tak też przeżywam swoją drogę jako drogę Abrahama, a Bóg mówi wyjdź, idź w nieznane do ziemi, którą ci wskażę, czyli przyszłość dopiero zobaczysz. Ziemie Ci dopiero ukaże. To się dopiero wyjaśni. Teraz jest tu i teraz, ale potem okaże się, jaka jest przyszłość. Amen. Amen. Amen. I Abraham tak <try> szedł w wierze, w zaufaniu. W zaufaniu w ciemno. I Abrahama zapamiętamy właśnie po tym, że idzie w ciemno. List do Rzymian, rozdział czwarty, werset dwudziesty. Rzymian, rozdział czwarty, werset dwudziesty. Słowo mówi u świętego Pawła, że Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, czyli on idzie w ciemno. Nie wie, co będzie w przyszłości z jego żoną, z jego dziećmi, bydłem, pracą, ale idzie, Bóg go powołuje. Idzie bez wahania i niedowierzania co do tego Słowa Bożego, co do obietnicy, którą dał mu Bóg, ale mówi święty Paweł, wzmocnił się w wierze, przez to oddał chwałę Bogu. I Rzymian 4:21 mówi dalej, i Abraham był przekonany o to jest słowo klucz był przekonany. Przekonany, że Bóg mocen jest wypełnić, co obiecał czyli że Bóg dotrzyma słowa, nie opuści mnie. Rzymian 4,21 był przekonany, że Bóg jest mocen wypełnić, co obiecał, że Bóg dotrzyma słowa w moim życiu. I nasza droga wiary, Twoja droga wiary opiera się na Słowie Bożym, opiera się na obietnicy, którą dał Ci Bóg w nowym i wiecznym przymierzu we krwi Jezusa Chrystusa. Będę z Tobą, będę Ci towarzyszyć. I ta obietnica będzie wypełniona, Bóg nie opuści, bo Bóg nie robi z tobą eksperymentu, to nie jest jakiś przypadek. Bóg nie zawiedzie, nie opuści człowieka i tego właśnie doświadczył nasz ojciec wiary Abraham, który wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. I Paweł apostoł mówi więcej w tym czwartym rozdziale do Rzymian, werset osiemnasty. On wbrew nadziei uwierzył nadziei, czyli po ludzku nic nie wskazywało na to, że ma się stać ojcem. On ma 80 lat, podobnie żona po ludzku wydaje się koniec, jest to niemożliwe. I uwierzył wbrew nadziei, czyli miał tą ufność, Boże, Ty zrealizujesz swój plan, swój zamiar. To jest wiara, która jest nielogiczna. Po ludzku coś się wydaje zupełnie niemożliwe, ale Bóg ma swój plan, Bóg wszystko może po swojemu, bo jest nieograniczony, nieograniczony, wszechpotężny. Jeśli powołuje Cię i zaprasza, zatroszczy się o wszystko. Amen. Amen. Abraham jest tą pierwszą osobą, która uczy nas tej drogi wiary. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Idzie w ciemno, ufa w Boże Słowo, w Bożą obietnicę i wbrew ludzkim różnym argumentom nie cofa się wstecz. A więc i ty idziesz w przyszłość, która jest nieznana, bo odpowiadasz z ufnością na Boże wezwanie. Druga osoba to Mojżesz. Mojżesz, który jest bardzo podobny do mnie i do Ciebie. Księga Wyjścia, rozdział trzeci, w wersecie dziesiątym. Wyjścia, rozdział trzeci, werset 10. Widzimy Mojżesza. Mojżesza, którego bardzo lubimy. On jest osobą nam bardzo bliską. I on także, jak Abraham miał, wszystko poukładane. Przeżył 40 lat u Faraona, tam zrobił karierę jako syn Faraona. Posiadł wszystkie mądrości, ale w pewnym momencie chciał po swojemu swój plan realizować. Skończyło się tak, że musi uciekać, czuje się zagrożony. Po 40 latach u Faraona zaczyna się nowy jego etap, 40 lat w kraju Madian. 40 lat w kraju Madian ucieka na pustynię, ale tam szybko się organizuje, poznaje kobietę, zakłada rodzinę, staje się ona jego żoną, ma dwóch synków, Gerszom, Eliezer, wszystko poukładane pasie, owce, ma matrzodę, ma gospodarstwo, 40 lat, owce, jetro, teść, żona, synowie, wszystko poukładane i zbliża się człowiek do osiemdziesiątki i wtedy, tak jak Abraham, Bóg znów robi rewolucję i wkracza w jego życie i mówi Mojżeszu, to Księga Wyjścia 3.10, Mojżeszu idź przeto teraz, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud. Bóg mu wyznacza jakąś drogę, Bóg mu wyznacza powołanie i Abraham ma to odpowiedzieć i czy odpowiada z takim entuzjazmem, oto ja panie, tak poślij mnie, no nic podobnego. Jemu się nie chce, on się nie chce ruszyć z miejsca i to jest wtedy bardzo, jest on mi bliski, bo ja tak często też robię, że mi się nie chce. On ma różnego rodzaju, wszelkie możliwe usprawiedliwienia i wykręty różne i zaczyna w ten sposób wyjścia 3.11. Skupiony na sobie, mówi, kim że ja jestem, że mam iść do faraona, wyprowadzić. Izraelitów z Egiptu, o, zaczyna od siebie, jak ja jestem, że mam tam iść, czyli zaczyna od ale, od jeśli, on ma różne opory, jest skupiony na sobie, potem księga wyjścia 4.1, następny rozdział i znów zaczyna z pretensjami, a jeśli nie uwierzą mi, a jeśli nie posłuchają moich słów, i powiedzą, Bóg mi wcale się nie ukazał. Następny opór wymówka, żeby nie iść za Bogiem. I to nie na tym koniec. Trzecia wymówka, cztery osiem. A znów mówi: jeśli nie uwierzą, nie przyjmą świadectwa tego znaku, który Bóg uczynił. Znów nie dowierza. Widzisz, on wciąż nie dowierza. On wciąż wątpi. I czwarta wymówka, wyjścia cztery dziesięć. Ja nie potrafię mówić, ja nie nadaję się do przemawiania, jąkam się. I od dawna tak jest, ociężały moje usta, język zesztywniał, nie potrafię przemawiać. Czwarta wymówka, wciąż usprawiedliwia się i nie wierzy. Nie koniec na tym, piąta wymówka, bo tak naprawdę on nie chce się ruszyć z miejsca. I w piątej wymówce 4.13 mówi, wybacz Panie, ale poślij kogo innego. Wybierz kogo innego... On nie chce, ale jednak w końcu Mojżesz zgina swoje kolana przed Bogiem i mówi Panie, bądź wola Twoja. Jakże w tym jesteśmy podobni do Niego, ja i Ty, kiedy Pan nas zaprasza do modlitwy osobistej, a ja mam jakieś wykręty do kręgu biblijnego, do budowania wspólnoty, do ewangelizowania, prawda, żeby wziąć książkę, wziąć różaniec w swoje ręce. Różne usprawiedliwienia wykręty, ale Bóg nas powołuje właśnie takich opornych takich słabych jak Mojżesz i nie rezygnuje z Ciebie, bo jeśli Cię zaprasza, to wyposaży w łaskę, Amen. Amen dlatego pokonujemy ten opór i różne wykręty ponieważ Bóg nas zaprasza tu i teraz tak samo było bardzo podobnie w życiu Dawida trzecia osoba to Dawid i tu jest wielka lekcja dla rodziców, dla tych, którzy są mamą, tatą, mają dzieci. Bo w powołaniu Dawida widzimy nie tylko wielkiego pasterza, wodza, króla, wojownika, ale widzimy rodzica. Widzimy ojca, który ma dzieci, który również wędruje z Bogiem poprzez trudności rodzicielskie. I to odkrywamy w pierwsza księga Samuela, pierwsza księga Samuela 16. To tam właśnie widzisz powołanie Dawida, który jest skromny, po, pokorny, prosty. Po ludzku nic na niego nie wskazywało, ale Bóg widzi inaczej. Myśli moje nie są myślami waszymi, drogi moje nie są drogami waszymi. Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, ale patrzy na serce. Dlatego powołuje tego skromnego, najmniejszego w rodzinie Dawida i od razu widzisz pierwsza Samuela 16, 13 Tego dnia Duch Pański opanował Dawida. I Duch Święty już działa na Jego serce, kształtuje Go także. pierwsza Samuela 17 pokazuje nam już wielkie zwycięstwo, zwycięstwo nad Goliatem. Ale w tym rozdziale, pierwsza Samuela 17, 46, 46 widzimy, co było sekretem tego zwycięstwa nad Goliatem. Co było sekretem? Otóż to Jego przekonanie. Pan odda Cię w moje ręce. Pokonam Cię, aby cały świat się przekonał, że Bóg jest w Izraelu. Czyli to nie moją mocą, nie moją siłą, nie po mojemu, ale to Pan dokona tego zwycięstwa. Po co, aby cały świat się przekonał o istnieniu Boga? On idzie do tej walki z takim nastawieniem. Nie moją mocą, nie moją siłą. Jak uczy Słowo, nie siłą, nie mocą naszą, ale mocą Ducha Świętego. Amen. Amen. Tak samo Chrystus Cię uczy, mówiąc, ze mnie nic uczynić nie możecie. I Twoja walka z Dawidem, z Goliatem, Twoje zmaganie z Goliatem, z grzechem, z nałogiem, przyzwyczajeniem, z trudnościami musi tak się realizować, że nie siłą moją, ale Panie, Ty to prowadź, Ty realizuj swój plan, Ty zwyciężaj, aby Twoja chwała była w tym zwycięstwie. To jest nasza droga, nie licząc na siebie i nie opierając się na sobie. Tak szedł właśnie ten wielki Dawid i druga księga Samuela, drugi rozdział, pokazuje jeden z wycinków jego życia, taki mały epizod, jak on szedł przez życie. Druga Samuela, drugi rozdział, werset 1-2, pokazuje nam, że Dawid radził się Pana. Druga Samuela 2-1, radził się Pana. Czyli wiara słuchająca, wiara pytająca, słucha Pana. I Słowo Boże mówi, tak pytał, pytał Pana, czy mogę się udać do tego miasta? Bóg mu odpowiada, możesz. Ale Dawid dalej pyta, pyta znów, dokąd mam iść dalej? Dokąd mam iść? Czyli wiara widzisz słuchająca. Wiara pytająca, rozeznaje, pyta, słucha. I tak idzie przez życie ten wielki król, aż dochodzimy do piątego rozdziału drugiej księgi Samuela i zostaje namaszczony na wodza, na króla nad Izraelem. Bóg go wywyższa. Bóg go wywyższa w szczególny sposób. Ale... Dawid jest nam znany także z tego, jak w jedenastym rozdziale drugiej księgi Samuela, on odchodzi od Boga przez grzech. Kiedy całe wojsko powinno wyjść razem z królem do boju, Dawid, pokonany przez lenistwo, próżność, zostaje sobie w pałacu. 11 rozdział drugiej księgi Samuela. Zostaje sobie w pałacu, nic mu nie brakuje i wtedy dochodzi do grzechu. Ale widzisz, on w tym doświadczeniu grzechu przeżywa ogołocenie do końca. Przeżywa ogołocenie, poniżenie, jest starty na proszek. I w tej sytuacji on oddaje się miłosierdziu Bożemu. Słyszy od Boga wtedy Druga Samuela 12, 9. Słyszy, dlaczego zlekceważyłeś słowo Boże? Zgina swoje kolana i mówi: 12, Druga Samuela 12, 12, 13. Zgrzeszyłem wobec Pana Druga Samuela Dwanaście, trzynaście Zgrzeszyłem wobec Pana Uniżony i pokorny Modli się wtedy Psalmem Pięćdziesiątym pierwszym To jest ten psalm Zmiłuj się nade mną Panie psalm, który możemy codziennie odmawiać psalm, który Cię odbudowuje odnawia Ty jesteś w tym psalmie uniżony jak Dawid ze skruszonym sercem, on się tak modli, skruszonym i pokornym sercem nie pogardzisz, Panie. To jest doświadczenie kompletnego ogołocenia, obdarty ze wszystkiego, wielki król, który dopuszcza się publicznego grzechu. On już nie ma nic, On Jemu pozostaje tylko Bóg i wołanie o miłosierdzie dla siebie. Ale Bóg, widzisz, w tym doświadczeniu go nie opuszcza. Wie, że Dawid jest zupełnie ogołocony, starty na proszek, a Bóg go nie opuszcza. Bóg mu wybacza i idzie dalej z tym, którego powołał. I ciebie Bóg na drzewie krzyża powołał. Powołał Cię na drzewie krzyża i nigdy Cię nie opuści. A gdy zdarzy się grzech, to jest na to konfesjonał, sakrament pokuty, aby odbudować swoje serce przez czas pokuty, uniżenia, przebłagania Stwórcy. I tak Dawid się prostuje i zaczyna nowy etap, nowy etap swojej drogi. Ale jednocześnie on jako rodzic widzi, że nie wszystko się układa jako sielanka. Z jego dziećmi zaczynają się trudności. I rodzice widzą, że nie zawsze dzieci idą tą samą drogą wiary. To samo przeżył Dawid właśnie. Dawid, który widział na swoich oczach wielkie cuda Boga, potężne działanie wszechmocy Stwórcy, a we własnym domu ma trudności. Ze swoimi dziećmi, córka, synowie. Nie ma takiej miłości, nie ma takiego posłuszeństwa Bogu. Jest przemoc w jednej rodzinie, jest gwałt, jest nawet śmierć. Synowie występują przeciwko ojcu. Dawid musi walczyć ze swoim synem, aż dochodzi też do śmierci. W jego własnym domu są takie kłopoty. Jest w trudnościach, ale czy on się zachwiał? Czy On się zmienił w tym doświadczeniu krzyża? Nie. Widząc to wszystko, co się dzieje z Jego dziećmi, chociaż tego nie chce, chociaż pokutuje i modli się, jest wzorem rodzica, bo ufa cały czas Bogu. Robi co może, modli się, pokutuje, ale idzie dalej i nie zachwiał się w wierze. Idzie dalej w zaufaniu i w modlitwie. Tak więc jest modelem, wielkim przykładem dla wszystkich rodziców, którzy widzą, że może syn odchodzi od wiary, córka odchodzi od wiary, że poplątało się życie dzieci, czasem w sposób bardzo trudny, ale Ty jako matka i ojciec trwasz dalej w wierze. Trwasz i idziesz za Jezusem, bo to jest Twoja osobista historia zbawienia. Jego też serce bolało. Jego też bolała dusza. Cierpiał na pewno, widząc, co się dzieje z jego dziećmi. Ale trwał i szedł dalej. Amen. Amen. Eliasz, czwarta osoba. Wielki przykład <coughs> dla nas wszystkich. Pierwsza Księga Królewska, rozdział dziewiętnasty. Pierwsza Księga Królewska, rozdział dziewiętnasty. Wybieramy tylko jeden moment z życia Eliasza. Ten największy z proroków, najpotężniejszy prorok, wielkie znaki, cuda, obrońca monoteizmu, wiary w jednego Boga, pokonuje 450 fałszywych proroków Baala, dokonuje wielkich, spektakularnych znaków, skrzeszeń, ale w pewnym momencie królowa zaczyna go ścigać i jest przeciwko Eliaszowi, Eliasz się podłamuje. Eliasz zaczyna wątpić i co robi? Ten wielki prorok ucieka. Duch wycofania od życia. Duch wycofania. Demon wycofania. Widzisz? Ucieka od życia. Chce się ukryć, chce się schować i idzie na pustynię. XIX rozdział, pierwsza Księga Królewska. Idzie na pustynię, ale nie tylko to pokazuje Ci Słowo Boże, werset trzeci. Ratując się ucieczką Odchodzi Odchodzi na pustynię I na tej pustyni Usiadł pod jednym z janowców Werset czwarty 19 rozdziału I chce umrzeć I chce umrzeć Widzisz wielkiemu prorokowi się po prostu nie chce żyć Usiadł pod drzewem Pragnąc śmierci Zaczął się modlić o koniec swojego życia. Jest w kryzysie, jest w depresji, nie widzi przyszłości przed sobą. To jest jego dramatyczna modlitwa, kiedy pragnąc umrzeć, modli się Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie. I są takie sytuacje w życiu chrześcijanina, kiedy wydaje ci się, że koniec, że nic nie ma sensu, nie ma celu, nie ma przyszłości, wszystko bez sensu. Depresja, kryzys i jest duch wycofania od życia, duch ucieczki. To przeżywał Eliasz, który modli się o śmierć, pogrążony w depresji. Ale Bóg go nie opuszcza i Ciebie Bóg nigdy nie opuści. Bóg nie chce śmierci. Bóg nie chce, by człowiek w takim stanie trwał. Nawet jeśli sytuacja zewnętrzna osacza Cię z wszystkich stron, Bóg chce, abyś żył. Bóg Cię powołuje do życia, jesteś Jego córką, jesteś Jego synem, a więc idziesz dalej tą drogą wiary. I Bóg posyła anioła. Taki krąg biblijny jest aniołem. Domowy Kościół jest aniołem, ruchy, wspólnoty, ewangelizacja, z którymi się spotykasz, to jest anioł, który przychodzi do Ciebie także w tej wspólnocie i mówi Ci, wstań i jedz, będziesz żył. Wstań i jedz, nie wszystko jest skończone. Wstań i jedz, żyj, to nie jest koniec. Bóg przeprowadzi przez to doświadczenie i tak się dzieje w życiu Eliasza, że on rozpoczyna nowy etap, ale już nie swoją siłą, nie swoją mocą, jest ogołocony tak jak wtedy Dawid i Bóg na nowo go buduje, stwarza go, umacnia go, prowadzi do nowego życia. Amen. Amen. Tak więc Słowo Boże pokazuje Ci, że doświadczenie depresji, kryzysu, niechęci życia i wycofania było już u osób Starego Testamentu, ale Bóg je wyprowadzał. Dzisiaj demon w egzorcyzmach mówi, że chce, by najlepszą, najczęstszą chorobą XXI wieku była depresja. Najczęstszą chorobą XXI wieku By była depresja Nie chce się żyć Wycofanie od życia Nic nie ma sensu Ale Słowo Boże Ci mówi W Jezusie wszystko ma sens Nie musisz uciekać i chować się Bo jest z Tobą kto? Bóg Wszechmogący Jest z Tobą, jest dla Ciebie Jest po Twojej stronie By Ci pomagać, by Cię wspierać By Ci towarzyszyć I prowadzić do zbawienia Amen, Amen. Ostatnia osoba, która jest dla nas pięknym podsumowaniem to Maryja. Maryja, pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, werset 38. Ona mówi w ciemno, oto ja służebnica pańska. Ona nie ma mapy drogowskazu, ona mówi w ciemno, amen, fiat. Chcę iść za Tobą, Ty wszystko wiesz, Boże, Ty mnie nie opuścisz. Ona miała pytania, pyta się, jak to się stanie. Otrzymała odpowiedź, Duch Święty stąpi na Ciebie. Ale jej to wyjaśniło. Duch Święty stąpi na Ciebie. Ale ona mówi, niech mi się stanie. Idę za Tobą, Boże, w ciemno. Niewiele pewnie zrozumiała. I dlatego święta Elżbieta chwali jej czystą wiarę, kiedy święta Elżbieta mówi Łukasza 1,45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. A zatem widzisz, że wszyscy szli drogą wiary i my idziemy. Ona błogosławiona, że uwierzyła, iż spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. I także w Twoim życiu się słowo wypełni. Wypełni się, spełni się słowo obietnicy. Bóg dotrzyma słowa. Bóg nie opuści Ciebie. Nie wiemy, jak się rozwiążą trudności, kłopoty, problemy. Bóg to wie, ale On Ciebie nie opuści. Bez wiary zatem nie możemy podobać się Bogu i o ten, wia o ten dar dzisiaj prosimy. Możemy więcej przeczytać, o tej, dość, o tej drodze wiary w liście do hebrajczyków, jedenasty rozdział cały na ten temat. Jedenasty rozdział. Jak przez wiarę bohaterowie Pisma Świętego szli, aby jednoczyć się z Bogiem. Amen. Amen. Amen.